Na początku o tej pewności, i też o, ta pewność się w wielu modlitwach przewijała, ale też mogliśmy zobaczyć tę pewność w słowach Pawła, które czytaliśmy przed godziną modlitewną, jaki on był rzeczywiście pewny tych słów, które pisał, ktoś mógłby, jakby nie znając, czy nie rozważając tych słów według Ducha Bożego mógłby powiedzieć, że wręcz tak zuchwale brzmią kiedy on mówi na przykład, że dobry bój bojowałem, teraz oczekuje mnie wieniec. Jak pewny jest również przyjścia, to drugie miejsce, które czytaliśmy również z listu do Tesalonicza. Natomiast to jest właśnie ta pewność, którą każdy wierzący może mieć. I tak długo, jak to pochodzi z człowieka, z własnego ja, ze starej natury, to jest to zuchwałe, jest to coś, co można nazwać również pychą. Natomiast jeżeli to pochodzi właśnie z tych dobrych pobudek, to możemy to nazwać, że jest to ta pewność. Pewność, którą może mieć każdy z nas. Natomiast do tego jest coś potrzebne, aby mieć pewność. Nawet jeżeli weźmiemy sobie ten przykład przyjścia Pana, to można o tym wiedzieć. Można się tego nauczyć, można przez czytanie słowa, przez słuchanie jakiegoś wykładu zrozumieć, jak ma to nastąpić w sposób taki, takiej naukowej wiedzy, jeżeli mogę tak to nazwać. I my będziemy o tym wiedzieć. Natomiast do pewności jest potrzebne coś więcej. Potrzebna jest wiara, abyśmy rzeczywiście mieli to jako żywe w naszych sercach, że tak na pewno jest nie tylko dlatego, że ja o tym wyczytałem, ale rzeczywiście moje serce tym żyje ja jestem przekonany, że tak właśnie będzie. I chcemy przeczytać jeden przykład takiego męża, który wykazał się Wiarą nie tylko w sensie teoretycznym, ale też praktycznym. Z pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwsza Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, pierwsza Księga Mojżeszowa, 22 rozdział od pierwszego wiersza. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie,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 aby zabić syna swego. 13. A gdy Abraham podniósł oczy ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. Jeszcze jeden wiersz z listu do Hebrajczyków do tego.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 To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Mamy przed sobą fragment, który pewnie nieraz już rozważaliśmy, czy też czytaliśmy cały, czy fragmentami. I w tym urywku widzimy dwie linie. Przynajmniej te główne linie, oczywiście możemy później dokładać różnego rodzaju obrazy. Ale widzimy tą linię właśnie wiary, tego męża wiary, tego szczególnego męża wiary, Abrahama. I tą drugą linię, ten przykład Abrahama i swojego syna Izaaka, jako przykład na Boga Ojca i Boga Syna. Na tą relację między Bogiem i Panem Jezusem. I oczywiście jest to wszystko dane nam po to, abyśmy z jednej strony osiągnęli te myśli uwielbiające, a z drugiej strony też wzięli z tego przykładu coś na nas. Widzimy, że Bóg wystawia Abrahama na próbę. Abraham był, można powiedzieć, w szczególny sposób prowadzony, kiedy oglądamy jego drogę na tej ziemi. I nie było to jedne i jedyne doświadczenie, przez które musiał Abraham przejść. Natomiast jest to próba, która jest rzeczywiście próbą szczególnego rodzaju. Jeden rozdział wcześniej w 21 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, czytamy o narodzeniu Izaaka, narodzeniu tego szczególnego syna, tego, który przyszedł na świat w cudownych okolicznościach, których człowiek nie mógł się spodziewać, i w tym samym widzimy rękę Bożą, że Bóg w ten szczególny dla siebie sposób dał właśnie tego, od którego obiecał potomstwo, tak jak czytaliśmy w liście do Hebrajczyków. Czyli widzimy, że z tego, który w ten cudowny sposób dopiero co, można by powiedzieć, czytając tą linię Słowa Bożego, jedną kartkę wcześniej w Biblii przyszedł na świat, a tutaj już go musi oddać. Ale on sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać umarłych. Widzimy, to jest coś, co możemy nazwać... Tą pewnością, o której właśnie rozmyśleliśmy dzisiaj na początku tej godziny. To jest ta pewność, która nie tylko była w jego rozumie, ale on to rzeczywiście pokazał. Widzimy Abrahama, który nie, nie jest tylko teoretykiem, ale który jest praktykiem, który rzeczywiście tak jak sądził, tak to zrobił, tak żył. On to pokazał, że nie jest to coś tylko wyuczonego, ale on to rzeczywiście oddał Panu. Dlaczego jest to takie ważne? Mamy, czy dostąpiliśmy łaski, że żyjemy w kraju, gdzie mamy spokój od wielu lat, gdzie mamy wiele dostępnych środków i my mamy naprawdę wiele możliwości, aby być pouczonymi w Słowie Bożym, aby znać Pisma, aby też może rozumieć przykłady, które tam są podane, ale koniec końców chodzi o serce. Chodzi o to, aby rzeczywiście to nie tylko była teoria, ale żeby to była praktyka. Tak jak czytamy w, przypowieści, w, przypowieściach, w Księgi Przypowieści Salomona. Przypowieści Salomona, 23 rozdział. 26 wiersz. Synu mój, daj mi swoje serce. Synu mój, daj mi swoje serce. To o Twoje serce chodzi. Nie o twój rozum. Nie o to, co wiesz, czego się nauczyłeś, nie o to, co może zasłyszałeś od swoich wierzących rodziców, czy od wujka, czy od cioci, czy od kogokolwiek jeszcze. Chodzi o Twoje serce. Ilekolwiek byś nie wiedział, jak wielka nie byłaby Twoja wiedza i pojmowanie, to jeżeli to słowo nie osiągnie Twojego serca, na nic się to Tobie nie zda. Abraham był tym, którego serce było osiągnięte przez Boga, przez Jego obietnice, przez Jego przepisy. I on bardzo chętnie właśnie działa również z Bogiem, bo jest przekonany, że to, co Bóg przyobiecał, to też i uczyni. I tak jak my czytaliśmy, o końcu pewnej drogi, tak jak Paweł był, mógł być pewny, jaki koniec jest jego drogi, tak jak z jaką pewnością również pisał o przyjściu Pana, tak i my możemy z tą pewnością iść dalej, tak długo, jak Pan będzie chciał nas tutaj mieć na tej ziemi, z tą myślą, że będę w domu Ojca. Że On za mnie zapłacił, dlatego to miejsce jest zagwarantowane. Ja mam to miejsce zapłacone i zarezerwowane dla mnie przez Jego krew i możemy się tego uchwycić i z tym rzeczywiście iść w różnych doświadczeniach, przez które będzie nas wiódł Pan. Bóg wystawia Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Oto ja. Widzimy, nie ma tam jakiegoś miejsca na oczekiwanie, nie ma tam miejsca na jakieś targi, czy nawet na jakimś. Mówiąc obrazowo, reakcję Abrahama w stylu Bóg mnie woła, pewnie coś będzie ode mnie chciał Bóg mnie woła, na pewno ma dla mnie jakieś doświadczenie, które będzie ciężkie. Nieraz my tak po ludzku myślimy. Nieraz może i uczniowie w szkole, może sami tego doświadczyliśmy, gdzie... Nauczyciel wyczytuje do tablicy, czy woła do odpowiedzi. Najchętniej człowiek wtedy zmalałby tak, aby skryć się przed kolegą, który siedzi w rząd wcześniej. A Abraham mówi, oto ja. Oto ja, Abraham, twój sługa, jestem do twojej dyspozycji. Co każe mój Pan? Czytamy to na innych miejscach. Czytamy to na przykład u Jozłego, który zaraz, kiedy przychodzi do niego ten wódz, wojsk Pana zaraz stawia się do dyspozycji o ja. Jeżeli mamy tą żywą wiarę w naszym sercu, to nie będzie dla nas problemem, kiedy Pan nas do czegoś posyła, czy nas do czegoś wzywa powiedzieć, oto jestem, stoję przed Tobą i z Tobą w tę drogę dalej pójdę. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której Ci powiem. Wezwanie, które dla człowieka bez wiary przekreśliłoby całe życie. Totalne zdemolowanie jego życia w tym momencie. To nie był jakiś tam syn. To nie był jakiś tam człowiek, który miał być ofiarowany. Jest napisane weź syna. To już jest dużo. Wziąć syna i ofiarować go. Weź syna swego, nie jakiegoś tam tylko to jest twój, ty masz z nim ten związek. To jest ten, o którym właśnie stronę wcześniej można sobie w domu przeczytać, jak szczególny był. Syn, twój syn, jedynak. Nie. Syn, których jest wielu, których można na pęczki wybierać takich samych, ale jest to ten jedyny w swoim rodzaju. To jest właśnie ten twój jedynak. Syn, twój syn, jedyny syn, ten jedynak. Izaak jest nazwany tym imieniem, z którego właśnie miało wyjść potomstwo. I na koniec jeszcze czytamy, którego miłujesz. Widzimy, że Bóg nie owija czegoś w bawełnę. Bóg nie opakowuje rzeczy i nie sprzedaje w taki pół zmanipulowany sposób, aby nas do czegoś przekonać, ale aby poznać pobudki naszego serca, pokazuje całą prawdę weź swojego syna, tego, którego miłujesz, tego jedynego, tego Izaaka i właśnie z tym szczególnym idź, aby go złożyć w ofierze. Widzimy? Mało jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co to znaczyło dla Abrahama. Jeszcze mniej jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co to dla Boga znaczyło, aby oddać swojego syna za nas. Tego, który, jeżeli Izaak był szczególny, to jak doskonale szczególny był Pan Jezus dla naszego Boga, naszego Ojca. I Go nie pożałował, ale za nas wszystkich wydał. Nie jest napisane, idź z Nim i złóż jakąś ofiarę, tylko złóż Jego w tej ofierze. My wiemy, kiedy będziemy teraz... Z jednej strony znajdywać rzeczy, które będą dla naszego praktycznego pielgrzymowania pomocne, ale z drugiej strony odwoływać się do tego obrazu Boga, Ojca. My wiemy, że nie było innej drogi. Nikt nie mógł umrzeć w jakiejś zastępczej śmierci, jak tylko nasz Pan. Tych wiele ofiar było składanych na przestrzeni setek lat. Tak wiele ofiar zostało złożonych ze zwierząt. I one nic nie zmieniły w tym skutku wiecznym grzechu. Tej zapłacie, która musiała być wniesiona. Dopiero ten cudowny, ten jedyny, ten szczególny syn. I udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. I tutaj Abraham, oczywiście mamy tutaj, możemy się opierać tylko na tym opisie, który jest tutaj podany. Abraham otrzymuje to wezwanie, które każdego z nas ścięło z nóg. I ta jego reakcja w kolejnym wierszu, w trzecim wierszu jest jeszcze bardziej wywierająca wrażenie. Wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem. Nie zwlekał. Nie próbował się targować z Bogiem. On też jakby może nie, nie, nie był w takim nastawieniu, że no dobrze, zrobię to, ale daj mi jeszcze trochę czasu, czy zrobię to wieczorem. Nie. On otrzymuje wezwanie i kolejnego dnia wczesnym rankiem wstaje, aby przygotować się do tej drogi. Widzimy, jaki to jest sługa dla nas, jako obraz. Jaki to jest sługa, który każdą najcięższą drogę jest w stanie podjąć natychmiast, bo wie, że jest to droga Boża, że jest to wezwanie Boże, że to Bóg wzywa, abym szedł. Dlaczego miałbym się zachowywać jak Jonasz, który wstał, ale jak miał iść w prawo, to poszedł w lewo, w całkowicie odwrotnym kierunku. Później jeszcze gdzie indziej, w innym kierunku, chciał uciekać w dół, w dół statku. Takich przykładów mamy więcej w Słowie Bożym, ale w Abrahamie widzimy Tego, który natychmiast idzie tą drogą. Widzimy Boga, który też nie zwlekał, ale w odpowiednim czasie wydał naszego Pana, wydał swojego Syna, tego najlepszego, którego miał, tego jedynego, abyśmy my we właściwym czasie byli zbawieni. Osiodłał osła swego, wziął z sobą z dwóch ze słuch, narąbał drewna na całe palenie, wstał i poszedł. Widzimy, jest pewien cykl, jest tu pewien łańcuch zdarzeń i tak naprawdę, gdybym odniósł to do siebie, to na każdym potencjalnym tym etapie szatan by mnie atakował, abym ja strzec z tej drogi. Weźmy to, że musiał przygotować tego osiołka. To kosztuje pewien czas. To jest czas, którym który można zająć różnymi myślami. Można rozmyślać nad tą drogą, a można też powątpiewać. I przecież znamy to z naszego życia. Jak często, kiedy rzeczywiście Bóg nas do czegoś wzywa, zaraz przychodzi ten, który chce nas atakować. Później trzeba przygotować drewna na tą ofiarę. To również kosztuje czas. Czas, który możemy poświęcić na takie myśli, albo na takie. Tego w Abrahamie nie widzimy. Abraham jest tym, który jest skoncentrowany na tym, aby wykonać wolę Bożą w tej próbie. Wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. To jest też ważne, aby rzeczywiście iść w tym kierunku i na to miejsce, o które powiedział Bóg. Nie gdzieś tam wyruszyć, jeżeli Pan wzywa, ale szukać swojej drogi i swojego punktu przeznaczenia, ale iść rzeczywiście tam, na to miejsce, o którym powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Ten zwrot ujrzał z daleka. Spróbujmy najpierw po ludzku wcielić się w rolę Abrahama. Idziemy przed siebie, wiemy po co tam idziemy, wiemy co nas tam spotka, wiemy co spotka tam naszego syna, wiemy co będziemy musieli zrobić i idziemy na pewną górę, czyli ona gdzieś tam się mieni przed nami widzimy to miejsce i teraz wyobraź sobie, że wchodzisz pod tą górę, widzisz ten szczyt i wiesz, że tam się coś złego wydarzy. Że tam rzeczywiście będzie taki moment, który po ludzku będzie straszny. Czy nie jest to pokusą, aby zawrócić? Aby uniknąć tego? Przecież my dzisiaj po ludzku mówiąc, kiedy wiemy, że coś nas by spotkało, jeżeli wiem, że idąc teraz do tamtego pokoju, coś by mnie złego spotkało? Po prostu bym tam nie poszedł. A teraz pomyślmy sobie na Boga, który już w tej przeszłej wieczności widział Golgotę. Widział to miejsce Golgota i widział w tym centralnym miejscu ten krzyż, który był przygotowany dla Jego Syna. Dlatego jedynego, który niczym nie zasłużył na to, aby jakiekolwiek potępienie odebrać. Widział z daleka to miejsce i go nie pożałował. To są rzeczy, które powinny poruszać nasze serca i dzieło naszego Pana i plan Boży czynić jeszcze większym. Ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham, piąty wiersz, wtedy rzekł Abraham do sług swoich, Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Widzimy sług, widzimy osiołka. Tak jak powiedzieliśmy, przykład Abrahama jest przykładem na Boga Ojca i widzimy też w Izaaku jego syna. Jeżeli mielibyśmy siebie gdzieś tutaj zauważyć, to myślę, że moglibyśmy się zauważyć czy rozpoznać w tych sługach. Wydaje mi się, że tak niewiele rozumiemy z tego, co zaszło w tym dziele pomiędzy Bogiem a Panem Jezusem. Tak niewiele rozumiemy, co rzeczywiście Bóg nam okazał, oddając swojego Syna na tą ofiarę na miejscu Golgota. I to jest pokazane w tym przykładzie, że Abraham tych sług zrównuje z tym zwierzęciem jakby zalicza ich do tej kategorii tak jak ten osiołek, Czy i my tacy nie jesteśmy, że tak niewiele pojmujemy, takie słabe jest nasze rozumowanie, a przez to też i słabe dziękczynienie. Wiemy tak wiele, jak wiedział ten osiołek. Tacy biedni byliśmy. Bóg widział naszą niemoc i można powiedzieć, mówię to oczywiście obrazowo, zwraca się do człowieka. Ja i mój syn to wszystko załatwimy. My wiemy, że Pan Jezus wszystko dla nas dobrze uczynił na krzyżu na Golgocie. On wziął te sprawy w swoje ręce. Oczywiście proszę to dobrze rozumieć. Nie chodzi o to, że Panu, że Bogu kiedykolwiek sprawy uciekły z Jego rąk, ale człowiek pokazał bardzo szybko, że ma tę tendencję do chodzenia swoimi drogami. Już w ogrodzie Eden poszedł na swoje drogi. Wykazał się nieposłuszeństwem. Bóg pokazał swój plan, a człowiek pokazuje swoje mniemanie. To, co człowiekowi wydaje się dobre. I Bóg wiele rzeczy dopuszczał w tej drodze z człowiekiem, ale w pewnym momencie, gdy nadeszło wypełnienie czasów, posłał swojego syna. Nie było innej możliwości, aby te sprawy rozwiązać. To On jedynie mógł Sprawić, aby ten wiersz z listu do Rzymian, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, wypełnił się na nim, a nie na nas. Gdyby on nie darował swojego syna, to ten wiersz byłby wyrokiem śmierci wiecznej dla ciebie i dla mnie po dziś dzień. Ale posłał swojego syna, poszedł z nim na Golgotę, widząc z daleka to miejsce, wiedząc co tam się stanie, mając ten plan, ten swój cudowny plan, sprawił, że ten wiersz wypełnił się dla tych, którzy uwierzyli, dla tych, którzy przyjęli go jako swojego Zbawiciela, już wypełnił się 2000 lat temu. On wziął tą zapłatę za grzech. Zostańcie tutaj z osłem. I, a ja i chłopiec pójdziemy tam. A gdy się pomodlimy, wrócimy do was. To gdy się pomodlimy, też w niektórych tłumaczeniach jest oddane jako, a gdy uwielbimy, wrócimy do was. Ale to są rzeczy, które są powiązane ze sobą, które właśnie pokazują na pewien charakter, co tam się wydarzyło na Golgocie. Gdzie rzeczywiście najłatwiej nam jest zauważyć tą stronę, co my otrzymaliśmy na Golgocie, nowe życie, przebaczenie grzechów, ale tam Bóg również po raz pierwszy otrzymał uwielbienie, jakiego był godzien. Dopiero tam i dopiero wtedy Bóg mógł poczuć tą miłą woń z tego ołtarza, mówiąc obrazowo, z tego ołtarza tam na krzyżu na Golgocie. Wrócimy do was. Teraz wracając znowu do tej praktycznej strony Abrahama jako męża wiary, Widzimy tą pewność. To jest właśnie ta pewność. My wrócimy. Co z tego, że przed chwilą Bóg mi powiedział, że muszę oddać swojego syna on mówi w liczbie mnogiej: My wrócimy, ja i mój syn wrócimy. To jest ta pewność, którą on miał w sercu. To jest to serce, które było wypełnione Słowem Bożym i oddaniem swojemu Bogu. Abraham wziął drwana cało palenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. Abraham wziął drwana cało palenie i włożył je na syna. Swego Izaaka. Nie ma już osiołka, który mógł pomóc w jakimś transportowaniu tego ciężaru. Jest jego syn. Ten umiłowany. Myślę, że nie jeden z nas, kiedy idzie na jakiś spacer, czy gdziekolwiek jest ze swoim dzieckiem, to chce ulżyć swojemu dziecku, jeżeli ma coś ciężkiego doniesienia to ile razy przecież mówimy do swojego dziecka, daj, ja wezmę, ja poniosę. Pomyślmy sobie na Boga i na Pana Jezusa. Ten, który niósł ciężar krzyża. Nie chodzi mi tylko fizycznie o ten moment, kiedy on wziął ten krzyż i przeszedł z nim na to miejsce, gdzie tam miał być ukrzyżowany. Ale tak naprawdę możemy powiedzieć, że Pan Jezus niósł ten krzyż od samego początku, od pierwszej minuty, kiedy pojawił się jako dziecię tutaj na tej ziemi, niósł ten krzyż. To jest to miejsce, które było widoczne z daleka. Z daleka ujrzał to miejsce. Za niedługo będzie taki czas, że ludzie będą mówić o narodzeniu u Pana Jezusa. Ale człowiek bardzo często zapomina, po co on się narodził że to był ten, który narodził się, aby umrzeć. Aby w odpowiednim czasie rzeczywiście oddać swoje życie w tej zastępczej śmierci za nas. I Bóg, tutaj widzimy tego Abrahama, który wkłada drewno na swojego syna. Pan Jezus niósł ten krzyż, wiedział od początku, był tym, który znał słowa i wiedział, co mówi zakon, Przeklęty każdy, który zawis na drzewie. On to niósł. Od samego pierwszego dnia swojej służby on wiedział, że na nim się to wypełni. To jest ciężar. To jest ciężar. Jeżeli my coś nosimy w naszym sercu, czy również nas to nieraz nie obciąża. Pan Jezus, który nawet możemy przeczytać sobie dwa miejsca z Ewangelii Łukasza najpierw. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, siódmy wiersz. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. To jest krzyż. Sprawca rzeczy, stworzyciel, pan panów, ten, który miał być ogłoszony królem, ten, który miał moc w każdej chwili zabrać tchnienie z ust człowieka, od pierwszych swoich momentów, swoich godzin życia musi odczuwać to, że nie ma dla Niego miejsca. Ten świat Mu pokazał od samego początku, że nie ma dla Ciebie miejsca. To jest ciężar krzyża. Z Ewangelii Mateusza, jeden wiersz.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 aby uprzy naprzykrzyć mu się. Pokazać, że nie należy, że jest obcy w tym świecie. Czy jest ktoś, kto bardziej cierpiał? Czytamy te słowa w Starym Testamencie. Czy jest ból równy mojemu bólowi? To jest ten ciężar krzyża. To jest to właśnie, to odczucie, które ma Pan Jezus nios niosąc te drwa na całe Ten Izaak, ten prawdziwy Izaak. Pomyślmy sobie na przestrzeni tylko Ewangelii, jak wiele opisów cierpienia Jego znajdujemy. To wszystko, co musiał odczuć, zaczynając swoją służbę, gdzie z miasta do miasta musiał być przekonywany, że nie ma dla Niego miejsca, to jest ciężar krzyża. Przecież On wiedział, kim On jest. On wiedział, On czytał z ludzi jak z otwartej księgi. On mógł w każdej chwili Zgładzić człowieka. A jednak zostawił to wszystko. Zamilkł, jak jagnie na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Widzimy tego, który później się przekonał, że nie ma dla niego miejsca w tym umiłowanym mieście w Jeruzalem. Wyprowadzili go poza miasto. Lud, który, do którego on przyszedł, gdzie pokazał przed nim swoją miłość, woła, precz z nim, precz z nim, ukrzyżuj go. On to wszystko słyszy. On to wszystko słyszy. Jest w tym miejscu koło Piłata i on to wszystko słyszy. Ten skandujący naród, który później jeszcze mówi, nie mamy króla. Wyobraźmy sobie to. Próbujmy, Próbujmy wczuwać się odczucia Pana Jezusa. Jest to bardzo ciężkie i tylko jakby ograniczone przez nasze pojmowanie, ale próbujmy, bo wtedy dzieło naszego Pana będzie cały czas wzrastać w naszych oczach. Później pokazali Mu, że nie ma dla Niego miejsca w tym mieście. Pokazali Mu, że jest dla Ciebie miejsce tam, na miejscu przeznaczonym dla złoczyńców. Ale nie tylko, że jesteś, jesteś złoczyńcą. Ty jesteś największym z nich. Trzech miało zawisnąć, a Ty jesteś w centrum. Nie któryś tam z boku, pierwszy, lepszy złoczyńca z boku. Ty jesteś w centrum pomiędzy złoczyńcami, w samym środku, po środku Jezusa. Tego, który był najdoskonalszym człowiekiem, którego kiedykolwiek ta ziemia nosiła, ten został zawieszony w centrum złoczyńców. Ale pokazane Mu było jeszcze więcej. Nie ma dla Ciebie miejsca na ziemi. Nie tylko w tym mieście, nie tylko pomiędzy normalnymi ludźmi. Nie ma na tej ziemi. Dlatego musisz być podwyższony nad ziemią. Ale nie ma dla Ciebie też miejsca w niebie, bo jesteś zawieszony pomiędzy niebem a ziemią. I jako człowiek musiał się o tym przekonać. To jest ten ciężar krzyża, który niósł nasz Pan. Włożył na niego drwana palenie na syna swego Izaaka. Na swojego syna, Bóg nie oszczędził swojego syna dla ciebie i dla mnie. A sam wziął do ręki ogień i nóż. Ogień i nóż. Obraz sądu, Tego, ten ogień trawiący, ten sąd, który przenika, który przenika, który nic nie zostawia, wszystko strawi. On pochodził od Boga. I Pan Jezus wiedział, jaka jest natura Boża. Pan Jezus, który doskonale znał Boga i Jego plan, znał Jego naturę, bo nieraz mówimy, że wiedział, że czeka na uwielbienie, ale tak samo wiedział, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, że Bóg nie może patrzeć na grzech, że Bóg nie ma względu na osobę i Pana Jezusa jako człowieka osądził w trzech godzinach ciemności. I nóż, nóż który obrazuje na śmierć, nie dało się złożyć tej ofiary bez przelania krwi. Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Tak jak te ofiary w Starym Testamencie musiały być zabijane, tak ta doskonała ofiara musiała być złożona, musiała być przelana krew i z tą krwią wszedł do tego miejsca najświętszego. Tak jak czytamy w liście do hebrajczyków. I on to widzi. Izaak idzie obok i widzi. I pyta w siódmym wierszu. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama Ojcze mój. A ten odpowiedział, oto jestem synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa. A gdzie jest jagnią na całe palenie? Wyobraźmy sobie. Spróbuj teraz pomyśleć, że jesteś teraz tym Izaakiem i widzisz swojego ojca, który idzie z boku, ma ogień i ma nóż. A ty na swoich plecach niesiesz drewno. Idziecie złożyć ofiarę. I wiesz, że taka ofiara powinna zostać złożona ze zwierzątka, ale go nie ma. I on pyta, ojcze, gdzie jest jagnię na całopalenie? Mamy wszystko. Mamy tutaj wszystko, aby złożyć ofiarę, ale nie ma tego jagnięcia. Nie było innej ofiary. Żadna inna ofiara nie mogła być złożona. Przypomnijmy sobie Pana Jezusa, który woła w ogrodzie Getsemane, Ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. To nie chodzi o to, że Pan Jezus zwątpił, że Pan Jezus upadł. Ale Pan Jezus, mówiąc znowu po ludzku, mówi, Ojcze, jeśli jest inna możliwość, aby to dzieło wykonać, ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Ale nie było innej możliwości. To on był tym barankiem, którego Jan rozpoznał, Jan chrzciciel, i mówi: Oto baranek boży. Oto baranek boży, który gładzi grzech świata. Nie było innego. Nie było innego. Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie synu mój, i szli obaj razem. Bóg patrzył przez wiele lat na człowieka. Wiele set lat minęło od ogrodu Getsemane aż do czasu Golgoty. I nie było nikogo. Wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Nie było nikogo, ani jednego. Wyobraźmy sobie, jaki wybór, ile miliardów ludzi w tym czasie przewinęło się przez ziemię. Nie było nikogo. A kiedy przyszedł jego syn, kiedy wychodzi z wody, otwiera się niebo i woła: Ten jest syn mój umiłowany, w którym znalazłem całe swoje upodobanie. Wszystko, co w nim jest, mnie się podoba, całe swoje upodobanie, wszystko w nim znajduję, na co czekałem. Ten jedyny, ten upatrzony przez Boga. I szli obaj razem, to czytaliśmy też w szóstym wierszu, i poszli obaj razem. Co to znaczy? Czy rzeczywiście Słowo Boże nam podaje ten opis tylko po to, żeby nam powiedzieć, że oni szli obok siebie? No, myślę, że nie docenialibyśmy ducha świętego i to, i słowa, które nam podarował. Szli obaj razem, można to powiedzieć innymi słowami. Szli mając jedno serce, mając jeden cel, mając jedną myśl. My zostaliśmy z osiołkiem, nic nie mogliśmy zmienić. Nic nie mogliśmy do tego dołożyć, nic tego nie rozumiemy. A oni poszli mając jeden cel. Ojciec, który podarował swojego syna, ma ten sam cel, jak syn, który wie, że będzie musiał złożyć swoje życie. Poszli obaj razem. Popatrzmy sobie znowu na Pana Jezusa. Był całkowicie sam, opuszczony od wszystkich, Wszyscy od Niego się odwrócili. Ale ojciec został do samego końca. Nawet kiedy ta linia między Bogiem a Panem Jezusem jako sługą, jako człowiekiem została przerwana w trzech godzinach noci ze względu na grzech, to ta linia między Bogiem, Ojcem i Synem została zachowana. I czytamy to bodajże w Ewangelii Łukasza w Ewangelii Łukasza w wierszu rozdziale przepraszam, 46 wiersz a Jezus zawoławszy wielkim głosem rzekł Ojcze w ręce Twoje polecam ducha mego i powiedziawszy skonał. wszyscy go opuścili ale ojciec był z nim i może Ty odczuwasz niekiedy że jesteś całkowicie sam czy sama nie ma nikogo przy Tobie nawet jeśli by fizycznie tak było, to pamiętaj, że Twój Pan jest zawsze z Tobą. Że Bóg, Twój Ojciec Niebieski jest z Tobą. Ten, który dał swojego Syna i nie oszczędził, ale podarował Go, aby oddał swoje życie, włożył sam na Niego te drwa na palenie. Czy dla takiego, który udowodnił swoją miłość w tym czy nie, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego, czy myślisz, że dla Niego Ty teraz jesteś obojętna czy obojętny, żeby cię zostawił? Nie zaniecham Cię, ani Cię nie opuszczę. On jest z Tobą cały czas. Tak jak był ze swoim Synem. Poszli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział... Zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Ten opis wydaje się tutaj tak gładki i prosty, jakbyśmy czytali o całkiem innej czynności. A tutaj jest przedstawione, że mężczyzna wiąże swojego dorosłego syna, to nie, był, to nie było już dziecko, Izaak nie był dziecięciem w tym momencie, Miał już swoją moc. Z pewnością mógł się przeciwstawić. Ale nic tutaj tego nie czytamy. Związał syna swojego i położył go na ołtarzu, na drwach. Ta harmonia pomiędzy synem i ojcem, pomimo okoliczności. Pomyślmy sobie, co przeżywał Bóg, kiedy Jego syn wisiał na krzyżu kiedy człowiek, dla którego to wszystko było uczynione, ten cały plan Boży skupiał się na człowieku, a człowiek szydzi z niego, opluwa go, biczuje go i wkłada mu koronę z ciernia. Co przeżywał Bóg, kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu? Co przeżywał Ojciec, kiedy Jego Syn odbierał te wszystkie cierpienia i te wszystkie drwiny? położył go na ołtarzu, na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Wiemy, że ten obraz kończy się inaczej. Natomiast widzimy Abrahama, który jakby inaczej w porównaniu do Pana Jezusa, Pan Jezus oddał swoje życie. Rzeczywiście tak jak mówi w 10 rozdziale Ewangelii Jana, że ma moc dać się, i nikt mu go nie odbiera, ale kładzie je z własnej woli, to tak to też uczynił. Tu w Izaaku widzimy, że Bóg, widząc już serce Abrahama, że jest gotowy to zrobić, przerywa w pewnym momencie ten bieg wydarzeń i pokazuje się jako ten Bóg zaopatrzenia, ten, który ma wyjście w każdej sytuacji. Ale Abraham pokazał się jako ten, który wierzy, który ma pewność, który nie tylko wie,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 I to jest dla nas zachęta. To powinno być dla nas zachętą. Taki obraz, że nawet jeżeli próba, w której chcesz czy masz się wykazać zaufaniem, wiarą, pewnością jest ciężką próbą, to wiedz na podstawie tego obrazu, że Bóg ma wyjście w każdej sytuacji. I nawet jeżeli jesteś dotknięty czymś w sposób szczególny, to wiedz, że On ma wyjście na każdym etapie Widzimy, to był ostatni moment. Wyciągnął, czytaliśmy to przed chwilą, wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna. To nie było minuty przed tym, jak to się miało stać. To było sekundy przed zadaniem ciosu. Na każdym etapie Bóg ma dla ciebie rozwiązanie. Tylko wierz i ufaj. I Bóg pokazuje się jako ten, który zaopatruje Pan Zaopatruje jako ten, który ma rzeczywiście rozwiązanie. Ale to najlepsze zaopatrzenie, to najlepsze rozwiązanie pojawiło się dla nas 2000 lat temu tam na krzyżu, na miejscu Golgota, gdzie nasz Pan Jezus zmarł w tej ofierze, która nas obmyła, która nas wyratowała, a która Boga uwielbiła. Chciejmy właśnie. Z jednej strony wykazywać się taką wiarą, do tego potrzebujemy zachęty, do tego potrzebujemy mnóstwo modlitw z prośbami o siłę, aby Pan nas wzmacniał w tym, zaczynając od najprostszych spraw, ale też dajmy się zachęcić, aby rozmyślać nad tą relacją między Bogiem, Ojcem i swoim Synem. Całą wieczność będziemy podziwiać to, co się stało, ale chciejmy już tutaj na ziemi rzeczywiście chociaż po części, milimetr po milimetrze zgłębiać to, co tam się stało i próbować się wczuwać, chociaż jest to niemożliwe, w odczucia Ojca i Syna. 45. <trybale> przed wszystkimi się 272. Jeszcze raz. 272. 272. Czesiek. nasze Chrystus Pana na Ne tam Na wieki stan Swą świętą krew On przelał tam Stąd pewność Bóg Zbawienia mam Golgo to ja I smutku śpiew Tam Jezus Dzień dobry. Boże Ojcze, Tylko uwielbienie Znosi się z głębi naszych serc Przez naszego umiłowanego Pana Jezusa Przez tego, który ten Boży Plan wypełnił się co do Joty. Dziękujemy Ci Boże Ojcze, że Ty nie pozostawiłeś nic do uczynienia nam nędznym ludziom, którzy zawsze błądziliśmy, którzy nigdy nie rozumieliśmy tej Bożej woli, tej Bożej miłości, tej drogi ku wiecznemu naszemu szczęściu. Ale dziękujemy Ci, że Ty darowałeś, że poprzez Słowo Boże, poprzez te wszystkie słowa, które darzą życiem, darowałeś, że mogliśmy poznać tą jedyną doskonałą ofiarę to jedyne prawdziwe dzieło Boże, które sam Bóg poprzez swego Syna wykonał w doskonałości, że to mogliśmy przyjąć wiarą do naszych serc, do naszych sumień i zostaliśmy uratowani i to na wieki. Dziękujemy Ci, że Ty w tym dniu dzisiejszym jeszcze raz nam o tym przypomniałeś, jak Ciebie to drogo kosztowało jak Ty musiałeś patrzeć na tą niedolę swego Syna, na to odrzucenie, na to całkowite wydrwienie i mimo, że my ludzie tak Ciebie potraktowaliśmy, to jednak Ty nie cofnąłeś swojej ręki, nie zaprzestałeś tego dzieła, ale wykonałeś je do samego końca. Aby szatan nie miał już nic do powiedzenia, ale był całkowicie zdruzgotany. Dziękujemy Ci jeszcze raz za to wszystko. Amen. Amen. Możliwe Pan Jezu, dla Izaka była to ofiara zastępcza. Znalazł się ten baran ciemnił który nasz Pan Jezu dla Ciebie tej ofiary zastępczej nie było. Bo Ty byłeś tym jedynym, przeznaczonym, który mógł wypełnić pole Ojca i w pełni go zadowolić. Ale również byłeś tym jedynym, który. Przez którego ofiarę mogły być zgładzonej grzechy. Dziękujemy Tobie za to, że Ty, kościół w posłuszeństwie wypełniłeś do końca te Boże postanowienia, tą Bożą wolę. Myśmy dziś o tym jeszcze raz mieli wspomniane, ale też i zdrażaliśmy tej ostatniej zwrotce tej pieśni, abyś już powstał z tronu i przyszedł po swoją własność właśnie po ten owoc Twoich wmog cierpień. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że Ty to wyduczynisz że możemy to i teraz oglądać i widzieć i co się dzieje na tej ziemi, że żyjemy właśnie w tych czasach do twojego, twojego przyjścia i damy, abyśmy mogli właśnie trwać w oczekiwaniu, w tym wyglądaniu ciebie, w tym pragnieniu już ujrzeć ciebie tam i być w twoim domu. Dziękujemy Tobie za ten przywilej, że staliśmy się twoimi dziećmi i że będziemy mogli przez całą wieczność Uwielbiać Ciebie, a przez Ciebie Boga Ojca. Dziękujemy Tobie za to, że już po trosze możemy to dzisiaj czynić, jeszcze będąc w tych ciałach. Amen. Amen. Amen. Amen. Twoją uniżoność, Twoje posłuszeństwo. Ale Chcemy Cię, Panie Jezu, prosić, abyśmy w całym naszym życiu mogli o tym rozmyślać, jak wiele dla nas uczyniłeś, ale też jak wiele uczyniłeś dla Boga. Chcemy, Panie Jezu, Tobie na tyle, na ile umiemy dziękować, uwielbiać Cię. Ale też, Panie, kiedy czytamy o Jakubie, kiedy miał spotkać się z Ezabem, bo on się lękał, ale kiedy się modlił do Ciebie, to się na Bożej obietnicy. Chcemy Cię prosić, Panie, tak jak my czasem może jesteśmy zalęknieni w tej drodze wiary, abyśmy mogli oprzeć się na Twojej obietnicy i iść tam, gdzie Ty nas posyłasz. Daj, Panie, do tego siły. A też chcemy patrzeć na ten przykład Abrahama i prosimy Cię, abyśmy byli gotowi w każdym momencie wypełnić Twoją wolę i to wypełnić natychmiast. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, też za to, że Mógł nas odwiedzić Józek, prosimy Cię o błogosławieństwo, na jego powrót, zachowuj też jego rodzinę. Amen. Amen. Amen. Hmm. Znany. jeszcze jest trzeci i to jest mieszkańcy. Krzysztof. No z relacji Janka wynika to, że ojciec zdał się uratować, czy został uratowany już przed odejściem z tej ziemi. Wołam do Pana, można powiedzieć, że pojedną się z nim. Pogrzeb będzie jutro w Lesznie, o godzinie 14, jeśli ktoś na wywoje aż podłożył, kontakt ze mną. Przywozimy serdeczne pozdrowienia od wieżących z Warszawy. Dziękujemy. Dziękujemy. A ja przywożę z Mikołowa Dziękujemy. Dziękujemy. Szymon Sygór też pozdrawal. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia od Piotra Robaka. A i od mojej żony. Dziękuję. Musimy zadać potrawienia. Dziękuję. Wyspoznanium, wyspoznanium się go... on, to zawsze doda, nie wiesz do z poznaniem się co? Zawsze co? Po co? Po co? Po co? Po co? Po jechał do... Jak nie w to gdzie człowiek musi mieć cały w nie w w Dla każdego oznaczała co musi robić. Za? Za? Za? Za? Za? co Za? Za? Za? Za? Za? Nie powiedział On myślał o Polsaku, nie? Claro, que... A daí, elepa, ele dla każdego odpowiedź, że jak już to ona jest taka otwarta ta odpowiedź, że tam można wszystko może być. a klapę ugrabujemy, klapę że za nie, Klapy nie są tak No, Ale <śmieniciela> to po okresu, no, to, to jest starte, że no, to Nie, to że Nie, naprawdę dziękuję Trzy godziny. Nie na ja. to,